Aferanek Najlepszy z wielu pobudek Niedziela Dzień Święty, więc trzeba święcić. Wstajemy, drogi Poznaniu, za konsoletą Zosia Kirylu, która będzie odpowiedzialna za realizację dzisiejszego aferanka. A przy mikrofonach? Nina Frąckowiak. Oraz Edwin Edziu przybylaki i Paweł Będzie Skakał. Tak możemy zacząć. To, ten dzień, po prostu niedziela, świeci słońce jest pięknie. Co dzisiaj? Nietypowe święta. Dzień czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa, Międzynarodowy Dzień Chomika, więc y, wszystkim, którzy obchodzą te święta wszystkiego najlepszego. Imię niedzy się obchodzą? Damian Juliusz Saba, Wiktor Józef Andrzej, Teresa, Zenon, Konstanty Zenona i znowu Konstantyn. Dla wszystkich tych ludzi wszystkiego dobrego. Zostańcie z nami przez dwie godziny. My postaramy się jakoś Was e, obudzić. A teraz przechodzimy trochę w świat muzyki i zobaczymy, jak, jak to pomaga wstać przede wszystkim nie lewą nogą, tylko prawą, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza poznańskiego. Hey Battle in the -y, mini -y, money mo and flower, you're the chosen one Przechodzimy do was z konkursem. Edu jest dzisiaj bardzo pozytywnie nastawiony. Tak, tak. Jesteśmy Jakin i jak, Yang, bo ja jestem trochę bardziej zmulona. No ale y, mam nadzieję, że was y, rozgrzeje ten koncert. Mm. <głos> na Next Festie. Jest to czwarta edycja w Poznaniu. I żeby wziąć udział w konkursie i wygrać pojedynczą wejściówkę należy wysłać smsa na numer 7248, napisać w nim afera.next, podać wasze imię i nazwisko no i odpowiedzieć na pytanie konkursowe no, a jakie jest pytanie konkursowe, Edziu? Jakie było wasze najdziwniejsze mm, doświadczenie, wydarzenie podczas koncertu, no, na którym po prostu y, byliście? Hmm. To, są, to, są, to jest pytanie, na które mam nadzieję jakieś kreatywne, bardzo fajne odpowiedzi dostaniemy. Jakie było Twoje? No, byłam w Łodzi na Była, koncercie. Okej, okay, dobra, no to, wszystko, wszystko jasne. To, to, to wszystko wyjaśnia. Pamiętajcie, że koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł, a na odpowiedzi czekamy do 15 kwietnia, więc jeszcze trochę czasu jest. Autopromocja. Wieczornik w Radiu Afera. W niedzielę po godzinie 20.00. Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiek, Szymon Świerski i zespół Wieczornik. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką.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 znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą, sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się na stroju. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą co w muzyce najpiękniejsze.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 To jest normalne, że do góry nogami mi się obraca Przez palce wszystko w walce Cały czas to myślą, że tego nie ogarnę Jaka nasza przyszłość, sile z niej marnę Nic mi nie wyszło, wszystko sam kładłem Niech mnie uszczypną, jak wejdę tam z gangiem W alice hitro to zmieniło gatkę Mamy to wszystko, co w jest ważne Dzień dalej misją, przed wyjściem kaszle Moje nazwisko noszę jak Masz Marzą mi się to, już nawet na starcie Miesz się nad Wisłą, wyrósł se z misją, piasek Ej, to jest normalne Że do góry nogami mi się obraca przez palce Wszystko w walce, cały czas to mi że tego nie ogarnę Ej, wszystko mi się wydaje niewspółmiernie zarabia. Wiem, co jest grane, ja mam pilota Kiedyś nie pomyślałbym, że można latać Aż w końcu zmasniałe jazdy tłoka Do niektórych rzeczy mnie nie trzeba namawiać Nawet nie rozgminiam, co to znaczy pokochać Kiedyś nie pomyślałbym, że można latać, bo się zaczynałem zwykle na krokach Wraca przez palce wszystko w walce, cały czas ej Ej, cały czas cał so 9001 i Hantel to leciało właśnie w naszych e, słuchawkach, głośnikach, a my teraz przejdziemy do no właśnie naszej, do Do nowości muzycznej. Do nowości muzycznej. No ale mi się wydaje, że chyba trzeba, zanim przejdziemy do nowości e, muzycznej, chyba trzeba wspomnieć w pewnym takim no tym święcie, które dzisiaj obchodzimy, o chomikach. Jakie masz zdanie o chomikach? Nienawidzę chomików. Nie lubisz chomików? Nienawidzę. Dlaczego? No bo to są najgłupsze zwierzęta świata. One zawsze... Odchodzą z tego świata w bardzo dziwny sposób. No, ciekawy i... na pewno no ciekawy i dziwny i słyszałem już tyle różnych historii o tym, że chomiki zjadają własne dzieci. Wow, wow, tak. wow, wow, wow. Ale... No to pięknie zaczęliśmy, że wstajemy w niedzielę, jest super słońce, a teraz zaczynamy o chomikach kanibalach. Może przejdźmy do świata muzycznego, jest na, na pewno bardziej taki wyrozumialszy na pewno. My przechodzimy z nowością, uważni słuchacze chyba mogli się domyśleć pewnego nawiązania, bo na samym początku powiedzieliśmy, powiedziałem, że Paweł będzie skakał. No i tak samo można powiedzieć o tej nowości muzycznej. Tak, o hipnozaurze Danger. Bo Danger. Danger. Bo um, jak tutaj mówi um, autor tego utworu, um, ta piosenka jest taka w stylu, właśnie jakiegoś takiego filmiku o trikach, uh -huh, o deskorolkach, uh -huh. o mm, takim nawiązaniu do serii gier Tony'ego Hołka uh -huh. i no, takich ym, filmów lat 90. o deskorolkach. Ja pamiętam, że właśnie był taki film z. Christianem, chyba z Laterem on miał. Tak, ale no. Coś takiego. Y, Mistrz Deskorolki, coś takiego. O, no, ale... ale to nawet brzmi dobrze do tak. niedzielnego obiadku Mistrz no. Deskorolki. No super. Mi przede wszystkim chyba te, te lata 90., te 90 właśnie kojarzą się tylko i włącznie z Stanem hołkiem i, i, i, i właśnie to, że nawet już ja wychowując się długo, długo po tej, po tej epoce, nadal chyba chciałem nosić szerokie spodnie, wansy i po prostu mieć czapkę, czapkę do tyłu i być taki redcap, ja niczym, yy, niczym wokalista zespołu limbicki. Posłuchajmy tego z zespołu Hypnozar i numeru pod tytułem Danger. i to się nazywa dawka porządnej energii muzycznej. No. Tak. tak. <głos> <głos> ale... Zawiesiłam się, bo ty jesteś dzisiaj tak pobudzony, Edziu, a ja po prostu dochodzę do siebie na I nadal. wszystko to dziękuję mm. przez tą wspaniałą niedzielę, że rozpocząłem o siódmej rano w pewnej y, sali na pewnym wydziale, ale nie o tym teraz, bo teraz porozmawiamy o podróżach. Tak. No. Dzisiaj zachaczymy mm, hmm, zahaczymy o takie rejony Polski, no nie wiem, jak byś opisał Rejony tej Polski? No hmm. Na pewno północnej mm -hmm. Na pewno zawsze tam wieje, nieważne gdzie jesteś, zawsze wieje I Bałtyk zimą jest cieplejszy niż Bałtyk latem Tak? Okej okay. No, a będziemy opowiadać konkretnie o Gdańsku, a po ha Kaszubsku jest to Gduńsk Gduńsk Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem kompletnie no. Czy byłeś kiedykolwiek w Gdańsku? Byłem i byłem na wycieczce w gimnazjum, więc niewiele z tego wyniosłem, oprócz gniotków z mąką i <śmiech> mieczy a czy ten gniotek ci wybuch? Mi nie, bo osobie, która siedziała przede mną, wybuchł, no i pani wszystkie skonfiskowała i dostaliśmy, oh je, dostaliśmy je dopiero w, w, w drodze powrotnej, nie tylko w drodze powrotnej, co na miejscu już po prostu, gdzie nas rodzice odbierali. Co ty gadasz? No żeby więc... skonfiskować gniotki ja ze wszystkich rzeczy? Ja bardzo tęskniłem za swoim gniotkiem, mm. ale on skończył w bardzo dziwny sposób, ale opowiem się to jakby po, po, poza, poza anteną. Okej, okay, zaciekawiłeś mnie <laughs> bardzo. No to Gdańsk mi się kojarzy przede wszystkim z naszym prezydentem. Z prezydentem? No. A czemu? No bo on jest z Gdańska A on jest z Gdańska, no to ciekawe bardzo To mi się Gdańsk kojarzy chyba z naszym premierem Bo chyba Donald Tusk też jest z Gdańska A faktycznie, no wszystkie takie osobistości są z Gdańska nie My nie ktoś... jesteśmy z Gdańska. No, a jesteśmy osobistościami. No, no właśnie, więc no. Nie, nie wszyscy wy wyłamujemy się zdecydowanie yy, z reguły. Zosia, ty jesteś z Gdańska, też kiwasz, że nie, więc mhm. no trzy osobistości z Gdańska yy, nie są. Co ciekawe, yy, wyczytałem właśnie, że najszersza plaża jest właśnie w Gdańsku i yy, y y osiąga 132 metry, więc całkiem szeroko. No słuchaj, ja się dowiedziałam, że Gdańsk to jest w ogóle największe miasto w Polsce. To było dla mnie... Wow. No, ja byłam w szoku, bo wszyscy... Wow. Myśleli, że nie wiem, Warszawa, coś i Ale oni po prostu, wiesz, z morzem liczą No, no, no okay, sprydziarze, teraz, wiesz teraz, o co chodzi teraz, teraz wszystko rozumiem No, ale tak poza tym, to jeżeli chodzi o Gdańsk To ja bardzo polecam y, Muzeum II Wojny Światowej To faktycznie byłam mhm. i było to ciekawe y, Jest to tak ogromne miejsce, że faktycznie trzeba tam poświęcić cały dzień Żeby, żeby zwiedzić mhm. Wiesz, widziałam takie, takie przeróżne Po prostu ciekawe rzeczy Na przykład widziałam bombki Z pewnym y, symbolem Takim ideologicznym mhm. z Tamtych czasów I jakieś suknie ślubne I tak dalej, więc naprawdę jest tam Powiem ci taki przestrzał, że No Słuchajcie, jak to się mówiło, że wszystkie Drogi prowadzą do Rzymu Tak wszystkie drogi ze Świętego Rocha Prowadzą w tym momencie do Gdańska No też tak myślę No to w takim razie przenieśmy się trochę W taki nasz wy wymagionowany świat Siedzimy właśnie teraz w samochodzie Jest piąta rano Stajemy na stacji, kupujemy hot-doga A w muzyce leci 98 W radiu leci 98.6 Radio Afera, a my kierujemy się na północ Polski Do Gdańska The seven web makes me move the day We became my I tak się dobrać do tego mikrofonu. No proszę, proszę. Nie no, ty zaczynaj, bo ty masz jakieś dwie daty z Wikipedii bodajże, bo właśnie teraz przechodzimy do naszego kalendarium. Ja to uwielbiam dowiadywać się, co się działo kiedyś w historii i powiem to już któryś raz, ale bazą wiedzy, czy jakąś encyklopedią w mojej rodzinie przynajmniej jest mój dziadek. I on wie zawsze wszystko, co się kiedy wydarzyło. Daty sportowe, polityczne, no... Nie da się go zagiąć. No i teraz m, myślę, że ja go spróbuję zagiąć, bo w 1903 roku w Poznaniu, więc u nas, po prostu w naszym rodzimym Fyrtlu, otwarto pierwszy park publiczny, nazwany najpierw Ogrodem Botanicznym, a potem Parkiem Wilsona. Ej, powiem Ci ciekawostkę, Dawaj. jak y, rodowi <śmiech> warszawiacy odróżniają mm, słoików, że za tamtych czasów, oni chyba też mają jakąś ulicę czy hmm. park Wilsona, ale nie wiedzieli, jak się to wymawia, więc mówili Wilsona. I hmm. to tak zostało u takich rodzimych warszawiaków jak ty słyszysz, że ktoś mówi właśnie park Wilsona, to wie, że jest nie tamtejszy. To ja jestem słoikiem, przyjechałem do Poznania, więc ja chyba zawsze będę mówił po prostu ten park tam za zachodnim. I <głos> chyba będzie w porządku. I teraz, no, przechodzimy do daty, która myślę każdego trochę nie tylko ojca, ale fana polskiej kinematografii rozbudza w sercu, bo w 1982 roku premierę, była premiera filmu Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana. No i panowie, spójrzmy sobie prosto w oczy i powiedzmy sobie szczerze, że gdy słyszymy te pamiętne słowa, ja znam tego człowieka, jest to profesor Rafał Wilczu. To łezka w oku się zakręci. No, no i to nawet nie jedna, chociaż w takiej polskiej kinematografii jest jeszcze jedna scena, przynajmniej gdzie mi się bardzo mm, e, kręci łezka w oku, gdy podczas potopu e, Kmicic z Kiemliczami jedzie i Kiemlicze za mną i, i Kiemlicze mówi Synk, synkowie wybaczcie i, i wybaczamy ojcu i to ach to, to już łezka sama się kręci, a co wy, wy, wy kalendarium muzycznym? No ja się wzruszyłam, bo zobaczyłam, że w 1994 była premiera albumu Hall Live Through This i to jest jeden z moich ulubionych kultowych albumów um, i chciałam po prostu tutaj uwzględnić y celebrować Kortnilov, której jestem fanką i wiem, że tutaj zdania są podzielone co yy, na temat jej osobistości, No tutaj właśnie Edziu robi oczy, bo są różne teorie spiskowe, ale no uwielbiam Kortni trzeba przyznać, że była faktycznie yy, ikoną grunge'u. All the stars are just like little fish You should learn when to go All violence One again, but violent, more violence Yeah, I'm the one W każdą niedzielę o 9.30 Daj się zaczarować dźwiękom Najsłynniejszy mit o muzyce to mit o Orfeuszu i Eurydyce. Wywodząca się ze starożytnej Grecji historia opowiada o genialnym muzyku, który rozpacza po śmierci ukochanej Eurydyki. Schodzi do świata umarłych po to, żeby przywrócić ją do życia. Udaje mu się to, dzięki sile jego muzyki, która porusza serce bogów i zmienia ich decyzje. Niestety musi spełnić jeden warunek. Aż do powrotu na ziemię nie może się obrócić i spojrzeć na idącą za nim Eurydykę. Niestety Orfeusz nie wytrzymuje, ogląda się i Eurydyka umiera. Z kolei i Orfeusz ginie rozszarpany przez oszalałe bachantki. Ta historia wielokrotnie inspirowała twórców oper nie tylko dlatego, że to poruszająca opowieść o sile miłości. To także historia o tym, jaką moc ma muzyka, która potrafi zmiękczyć serca bogów i przeciwstawiać się śmierci. Jedną ze słynnych adaptacji mitu o Orfeuszu stworzył Christoph Willibald Gluck, popularny niemiecki kompozytor z XVIII wieku. Jego Orfeusz i Eurydyka jest od premiery wielkim przebojem, który praktycznie nie schodzi za fisza. Wystawia się tę operę także dzisiaj. Przez około 250 lat istnienia ta opera dorobiła się wielu wersji i przeróbek, z których pewne odchodzą dość daleko od oryginału. Łączy je jednak słynna aria Orfeusza z finału, Kefaro, Senza Eurydice, w której Orfeusz zadaje sobie rozpaczliwe pytanie, co by Dalej. Co zrobi bez Eurydyki? Gdzie pójdzie? Smutek Orfeusza jest symboliczny, pełen godności i piękna, a nie szarpiącej rozpaczy. Sprawia to, że Aria zastanawia i fascynuje. Mówi bowiem o straszliwym smutku, a jednocześnie brzmi na swój dziwny sposób. Pogodnie. Posłuchajmy jej w wykonaniu Anne-Sophie von Otter z Towarzyszeniem Orkiestry English Concert pod dyrekcją Trevora Pinoka. z Orfeusza i Eurydyki Christophera Willibalda Gluka w wykonaniu Ansofii von Otter, której towarzyszyła The English Concert pod dyrekcją Trevora Pinoka. Dziękuję i do usłyszenia. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom. Autopromocja.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 Czyli godzina dla sportu w Eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady. Z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18.00. 21 wiek. Panika i afery. Radioafera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.pl Ukośnik Player. Autopromocja. Reklama.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 Radio Afera, rokowo i alternatywnie Przyspiesza mi tętno Światło ma prędkość Jest dziś i jest wieczność To all mankind Wyjaśnić to ciężko Kosmiczny kształt Tańczy tłum, dosięga mnie blask, czy stardust, ciemna energia, ciemna materia, nocna bateria, tańcz. Od grawitacji mam deton, umysł totalnie odlecia. No tak, no tak, no tak. Yy, nie może być inaczej, więc yy, przypominamy o naszym konkursie. A co jest do wygrania? Podwójna wejściówka na Next Fest. Pojedyncza. Pojedyncza. Pojedyncza. Prima już było, Edziu. Co ty a, tak w A, a no, Mamy wejściówkę pojedynczą na czwartą edycję Next Festu w Poznaniu, yy, na którym będą takie zespoły jak chociażby zespół Sztylety, nie wiem czy kojarzysz, mm -mm. ale będzie słoń... Być No, więc zap, y, zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie. A żeby wziąć udział, należy wysłać SMS-a na numer 7248, napisać afera.next, Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to 246, a nasze pytanie konkursowe to: Jakie było najdziwniejsze wydarzenie podczas konkursu? Koncertu, którego byliście jakby świadkiem i ja mi się chyba przypomniało e, o takim wydarzeniu, byłem na pewnym bardzo znanym festiwalu rockowym, który odbywa się w Polsce e, i po prostu widziałem jak taki chłopak przyszedł dosłownie chwilę pod scenę i go wciągnęło pogo i po koncercie również się z nim spotkałem i był kompletnie innym człowiekiem, po prostu taki wypłoszony, no. taki nie chcę powiedzieć, że przestraszony, ale widać było, że na pewno, że bardzo dobrze bawił się e, na tym koncercie. Jeżeli mówisz o tym festiwalu, o którym myślę, że mówisz, to nie dziwię się, że byłeś świadkiem wielu <głos> dziwnych zdarzeń. No i co? Mamy jeszcze dla Was kolejną nowość muzyczną, jak to przystało na... Um... Na tą godzinę. Na tą godzinę, dokładnie. Tak. I co my mamy? No właśnie, bo wiśniosz i z COVID to jest e, nasza nowość. E, I tu możemy przeczytać sobie, bo był takim e, opisu tego utworu, że był taki moment w moim życiu, kiedy to stwierdziłem, iż genialnym Pomysłem będzie zamieszkanie pośrodku dżungli, więc już, już zaczynamy grubo na samym wejściu. Zobaczymy, czy do tej dżungli się przeniesiemy, no i co tak naprawdę przyniesie nam ten utwór. No. Ciekawe. Ciekawe. Jeśli głupio i wstyd Nikt, nikt już nigdy nie próbuje mnie dotykać Wzięłaś mnie, tyleż zostało mi nic Nie chcę już to so tu Nie chcę dłużej już tu być Wypiszę sam sobie receptę czy mnie Podniosę mosty, i stanę u I każdy swój szyk składnie do szew. Twojej porażce Jest to głośno klaszcze Zostanę z tobą na zawsze Obym został z tobą na zawsze Zanim znowu powiem kocha Ranek. Najlepszy z wielu pobudek. The state need not kill those that are killing themselves. Don't make it an easy job for them. The killing of kids. With two pound chicken and chips is a tactic of war Waged on the poor, can't save wages on slave wages And you don't think fresh fruit with your face on the floor Nah, you need money for the kids Rent and life plus food in the fridge But that last box can be the hardest tick Cause scraps will suffice but they might make you sick As a child I used to chow take out 24 hours later skin breakout Felt so heavy with it sitting in my belly Dessert was a sugar coat in candy jelly fam nest pig meat mashing up the kidney Make sure no government has to kill me I was killing myself till I realised danger Brain heart, liver and lungs can get failing. now season, dial and veg with fresh herbs, cut caffeine because it messed with nerves, plenty lentils and chickpea curry, 20 minute meal for a man in a hurry, that's real fast food that won't break the bank, with enough nutrients to fill the tank, drink water for the body's natural power, but water from taps can taste sour, food deserts are designed to starve us, no fresh produce but we got starbucks calories packed in treats to enlarge us, may not see the effects but the heart does, can't breathe, can't sleep, can't run, casomorphin reeks, havoc on the lungs, just like fizzy reeks. Havoc on the gums and my old man said diabetes ain't fun. Ginger root is good for the youth Blend it up and share a fresh juice. Burn sage, cleanse the room. Body is a temple, don't let it be a tomb. The food you choose to consume can damage processed meats. Intestines can't manage. Cattle farming still killing off the planet and it tells us every day that it can't stand it. Earth getting hotter while the sea levels rise. All because you want burger with those fries. All because you want milkshake with the milk then to combat diarrhea. You take Stay active, stay strong, 'cause the revolution is real. Never know when a man might have to dash, and a pig can't kill what a pig can't catch. It's more than just eating right; it's survival. Rasta man, tell the youth eat. Title. Daily exercise, for air is vital Whether you short walk, run or take cycle Meditate to live life and love it Plus stress increases, acid in stomachs Read and chill to keep the mental covered And when you find struggle, try rise above it I find peace in the books on the shelf Food on the stove while it cooks, I can smell It's gonna be good by the looks, I can tell When it won't put my body through hell Well, well, I want strength Life helps. Good practices and discipline helps Not for the six pack, I do it for myself Cause it's true what they say, your health is wealth be strong, right? Oh, by the way, remember you're a gift to yourself and a gift to your environment. Continue to be that beautiful gift. Share that gift in your food and all your gastronomic masters. 9.50, więc e, przechodzimy w świat sportu. Z nami w studiu Oleg Szwart. Cześć. Cześć. E, no to słuchaj, oddajemy Ci mikrofon. Co się działo w sporcie? Co się działo w sporcie? No przede wszystkim należy zacząć od piłki nożnej. No, Polska Piłką żyje. Polska Piłką żyje. Tak samo żyją Niemcy, gdzie doszło do dosyć ciekawej sytuacji na poziomie Bundesligi w zespole Unionu Berlin. A mianowicie Doszło do zwolnienia trenera i samo w sobie w to nie byłoby niczym mhm. zaskakującym, no trenerzy przychodzą, odchodzą, Stefan Baugantrer odszedł, czy w zasadzie został zwolniony, natomiast ciekawe jest to, że w jego miejsce zatrudniona została kobieta na poziomie o. Bundesligi, no nie zdarza się to e, zbyt często, no i e, no cóż, dosyć ciekawe wydarzenie, na razie e, jest to tylko do końca sezonu e, umowa, e, no ale zobaczymy jak pójdzie tutaj pani, e, pani, która wcześniej już miała pracować w Uniony, bo najpierw e, prowadziła drużynę U19, potem e, była ogłoszona, że od przyszłego sezonu obejmie drużynę kobiet, a w międzyczasie tymczasowo obejmie również panów na poziomie Bundesligi, także zobaczymy jak to się sprawdzi, no bo jest to pewne przytarcie szlaków, no i i no cóż. Zobaczymy, zobaczymy. Może, może, może pani trenerka znajdzie w końcu miejsce dla Tymoteusza ty Puchacza, który niestety teraz na, gdzieś, na, gdzieś na wygnaniu. Unią Berlin aktualnie 11 w tabeli Bundesligi i tych punktów 32. Ostatnie spotkanie zakończyło się niestety przegraną. Tutaj e, 3 do 1. Więc, tak, więc, e, więc niestety zobaczymy. Może świeża krew trenerska przyniesie lepsze rezultaty. Może e, zobaczymy. Miejmy taką nadzieję. No cóż, jeżeli chodzi o piłkę, no to oczywiście mecze Premier League, tam chociażby Bormów dosyć sensacyjnie pokonał Arsenal 2-1, do tak samo grała piłka w Hiszpanii, w we Francji, no i w Polsce. W Polsce mieliśmy chociażby spotkanie Warte Poznań, która pokonała 1-0 stal, stalową wolę. No i na razie zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale ma jeden mecz mniej rozegrany od Olimpii Grudziąd. Ale to pewnie jest temat bardziej na Sportnik klub ofera, na który zapraszamy. No cóż, grała też Ekstraklasa, tam chociażby remis Legi z Górnikiem Zabrze, Dzisiaj też mecze Warto siedzieć chociażby Lecha Poznań oczywiście tak. Z GKS-em Katowice pod Wydaje mi się, że to jest chyba odpowiedni moment Na pewno też chłopacy wczoraj Chłopacy na, na, na, W serwisie sportowym To też mówili, ale została Między na, na spotkaniu Górnika i Legii Warszawa No został Panie Jacek Magiera, Jacek Magiera tak. drugi, drugi trener reprezentacji Polski Tu trzeba oddać mu Hołd, mimo że był trenerem Legii Warszawa. Ten historyczny e, remis chyba z Realem Madryt, chyba każdy kibic, nieważne czy to z Poznania. Tak, ale to z chyba był jeden z nich, momentów, gdzie cała Polska trzymała krzyki, Tak, zależe, więc, więc tu trzeba panu trenerowi Jackowi Magierze oddać to i miejmy nadzieję, że jest aktualnie w lepszym miejscu ni, ni, ni, niż to nasze ziemskie padole. Co tam e, dalej w sporcie? Przejdźmy do co? pozytywniejszych rzeczy. Jest niedziela. Godzina za 70 e, e, Tak. E, w sporcie chociażby szach Hej? Eh? O. szachy, bo tam trwa turniej kandydatów. Jest to turniej, który... No cóż, w szachach jest tak, że jest Mistrz Świata i, i co rok albo co dwa, co rok, mam nadzieję, że się nie mylę, mhm. jest rozgrywany mecz Mistrzostwa Świata, no, tylko trzeba wybrać rywala. I ten właśnie rywal jest wybierany w tak zwanym turnieju kandydatów, mhm. gdzie zaproszanych jest ośmiu najlepszych szachistów świata. Mhm. pod różnymi względami jest osoba z najwyższym rankingiem, jest wygrany Pucharu Świata i wygrany Zwycięzcy różnych prestiżowych turniejów Jest wybierana taka ósemka No i ona gra ze sobą o to, żeby Właśnie móc startować w meczu Mistrzostwa Świata Trwa ten turniej No i cóż, na razie dosyć Zaskakująco, zostały trzy rundy do końca Trzy mecze do końca z czternastu No i cóż, startują Tacy szachiści, których być może Kojarzycie jak Fabiano Caruana Który startował w meczu o Mistrzostwo Świata kilka lat temu Czy Hikaru Nakamura Najpopularniejszy streamer szachowy na świecie ale to nie oni prowadzą, mhm. a sensacyjnie prowadzi Uzbek Jawokhir Jav, Sindarow. Eee, zawodnik, który przed turniejem, no cóż, w większości typowań był umieszczany gdzieś na końcu stawki. Mhm że raczej nie będzie tym, który, który może zaskoczyć, a zaskoczył. Gra bardzo dobrze, zdobył dotychczas 8,5 punkta. Gra bardzo równo, dużo partii remisuje, no ale dzięki temu zdobywa tak, tak, sukcesywnie tak, tak, tak, tak, te punkty. No i, i cóż, i na razie ma dwa punkty przewagi, czyli jeżeli wygra swój mecz dzisiaj, mhm. no to prawdopodobnie już praktycznie na pewno będzie zwycięzcą turnieju kandydatów. Także... No to... No, no to ciekawe, zawsze chyba pozytywnie trzyma się kciuki za underdoga, e, więc e, trzymajmy kciuki. No i zobaczymy, może będzie jakieś przełamanie e, w tych szachach klasycznych, bo tam chyba Magnus, Carlsen, i Nakamura No już jest... od, od kilku lat, już nie Magnus, bo zrezygnował e, 3 lata temu. Teraz hmm. mamy Mistrza Świata z Indii, młodego Łukasza, hmm. który ma o 19 lat. O. a jest Mistrzem Świata w szachach. Nie wiem, no e, Wcześniej mieliśmy Chinczyka, e, więc e, tak, więc Magnus już nie dominuje bo zrezygnował. Tak, no ale cały czas powiedzmy chyba ten, ten, ten, taka pozycja Magnusa Kalsena w tym świecie szachów została, to nadal jest powiedzmy jakiś y, y, posąg, tak, którego... rodzaj po, mentora, posom, legendy, tak, y, który, tak. Którego niestety nie da, nie da się ruszyć. Co w, y, w świecie sportowym na następne dni? Y, do, na następne dni na dzisiaj chociażby y, finał turnieju w Monaco, jeżeli chodzi o tenis, tam mm -hmm. y, wśród panów cóż za zaskoczenie y, gra Carlos Arkaras z Janikiem Sinerem. Y, nie jest to wielkie zaskoczenie grają w w każdym finale różnych turniejów tenisowych i dzisiaj kolejna partia w Monako. dodatkowo chociażby w UFC mieliśmy walki, mamy nowego mistrza UFC którym Dostał Carlos Ulberg Z Nowej Zelandii, który pokonał e, Czecha Jirego Prochaczkę e, No i cóż e, Tak generalnie w sporcie Trochę się dzieje, trochę się nie dzieje Taki dosyć spokojny Okres, e, no na rozstrzygnięcia W większości sportów musimy jeszcze trochę poczekać No to dziękujemy Ci Oleg za ten serwis Sportowy, my zapraszamy Was Przy odmiorniki na 11:30, bo tam Olek Będzie prowadził swoją audycję, twierdzę Poznań Więc już teraz serdecznie zapraszamy A my oddajemy się chyba w ręce muzyki, bo przed nami szama Open Bar. Rozmazany obraz przed sobą mam rozetrgane światła nad głową czuję dziś powietrze na chłopie.